Puk, puk. Stuk, stuk. Coraz bliżej i bliżej w jednostajnym tempie za cienką ścianką drzwi dochodzi, dochodzi. W głowie wirują tysiące obrazów w przestrzeni dotyków zapachów. Nie, nie chcę, nie będę już twoją muzą, światem całym. Stuk! Stuk! Półk! Półk! Oddala się, lecz nie na zawsze. To moje dzisiejsze wyzwolenie.